Z łaski Józefa Stalina zostaliście, tak jak dawniej z łaski cara, gubernatorem opanowanej przez Moskwę Polski. Tak w 1954 roku mówił do Bolesława Bieruta na falach Radia Wolna Europa były funkcjonariusz bezpieki słynny Józef Światło. Historia Żywa Dlaczego zatem namiestnik Stalina w 1947 roku, zostając prezydentem Polski, zakończył swoją przysięgę słowami Tak mi dopomóż Bóg. Dlaczego zmarł w Moskwie w 1956 roku po Stalinie, co ulica komentowała słowami Pojechał tam w futerku, a wrócił w kuferku. Dlaczego jego największym przeciwnikiem był także komunista Władysław Gomułka, którego życie jest równie ciekawe i obfitujące w paradoksy. W 1956 roku Gomułka zastępując Bieruta był nadzieją na lepszą Polskę. W 1970 roku odszedł w Niesławie po masakrze robotników na wybrzeżu. Dwaj towarzysze, Towarzysz Tomasz i Towarzysz Wiesław, pierwsi sekretarze partii, to bohaterowie audycji, czego uczy nas ich historia.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 tak zwana Trasa WZ. Odbudowany został i oddany także Narodowi jeden z najstarszych i najpiękniejszych pomników zabytkowych stolicy, Kolumna Zygmunta. Władysław Gomułka, rok 1956. W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła. Wiele nieprawości i bolesnych rozczarowań. Wierzę, towarzysze i obywatele, głęboko, że te lata minęły bezpowrotnie w przeszłość. Panie profesorze, biorę głęboki oddech, bo to dwie postaci z tej samej półki. Pan profesor chyba doda z tej dolnej półki. No pewnie blisko swoistego piekła, które zgotowali wielu polskim patriotom. W szczególności mam na myśli Bieruta, bo na jego usprawiedliwienie niczego nie potrafię znaleźć. Gomułka jest bardziej złożoną postacią i w tym sensie ciekawszą. Bierut jest bardziej tajemniczy. Dużo mniej wiemy naprawdę o jego biografii. Wiele elementów tej biografii wciąż musimy opatrywać znakami zapytania. Powód jest prosty. Bierut był agentem sowieckich służb specjalnych, a o agentach sowieckich służb specjalnych zazwyczaj nie wiemy wszystkiego. Gomułka był natomiast polskim komunistą. Agentem sowieckim nie był. Jak to było z tym byciem komunistą u Bolesława Bieruta urodzonego w 1892 roku i o 13 lat młodszego od niego Władysława Gomułki? No bo przecież w 1948 roku Wielkanoc była głównym tematem polskiej kroniki filmowej. Bierut był namszy, mszy, Gomułka na śniadaniu wielkanocnym, mówiono o gospodarce wolnorynkowej i o ścisłym sojuszu z Wielką Brytanią. I o tym można przeczytać wszędzie, ja znalazłam to na portalu ciekawostki historyczne. Przypomnijmy może, Polesław Bierut urodził się w rurach brygitkowskich, zwanych także rurami jezuickimi, a Władysław Gomułka urodził się w Białobrzegach Franciszkańskich. Specjalnie przypominam te nazwy, by pokazać, że pochodzenie słopskich rodzin na ziemiach polskich w końcu XIX, na początku XX wieku, bardzo mocno było zakorzenione w tradycji katolickiej. Gomułka w swoich wspomnieniach, bardzo zresztą ładnych literacko, pisał je oczywiście po 70. roku, wspomina te obyczaje katolickie, które były kultywowane w jego chłopskim domu w Krośnie. Wspomina je z szacunkiem, mimo całej bezwzględnej walki, jaką toczył z prymasem Wyszyńskim, z kościołem katolickim w latach swoich rządów 56-70. To jednak to był jakiś element jego wychowania, jego otoczenia, z którego wychodził i które rozumiał, że trzeba w jakimś zakresie uwzględnić w taktycznej walce o władzę, o władzę nad społeczeństwem polskim w którym frontalne uderzenie w religię, w tradycję patriotyczną niczego dobrego nie przyniesie. Bierut, także pochodzący z chłopskiej rodziny spod Tarnobrzega, był wychowywany jak najbardziej w duchu religijnym, patriotycznym. Rodzice nawet myśleli o posłaniu go do seminarium duchownego a nie został posłany dlatego, że wiązało się to z kosztami, na które nie mogli sobie pozwolić. Akurat Bierut idzie trochę inną drogą, starszy o 13 lat od Gomułki, ponieważ przenoszą się jego rodzice do Lublina i on mieszka od bardzo wczesnego dzieciństwa w Lublinie, czyli w mieście prowincjonalnym, ale jednak większym mieście niż Gomułka, który w Krośnie, później w Drohobyczu funkcjonuje raczej jako lokalny działacz, Bierut tymczasem dorasta wśród ludzi, którzy mają pewne ambicje tworzenia inteligenckiej śmietanki w Lublinie. Inteligenckiej to wtedy znaczyło lewicowej, radykalnej w swoich poglądach i tutaj znalazł mentora bardzo szczególnego, Bierut w postaci Jana Hempla, który umocnił go w zwrocie od religii, przeciwko religii, który sam był działaczem masonerii, mówił o Janie Hemplu i który w duchu bardzo takich, wysublimowanych ideałów radykalnej lewicy starał się wychowywać, jeżeli można tak powiedzieć, a w każdym razie podpowiadać te ideały swojemu młodszemu o kilkanaście lat koledze, to znaczy Bierutowi. I Bierut niewykształcony przecież, bo nie skończył żadnej wyższej uczelni, Rozmaite kursy pozwalały mu zdobywać kilka umiejętności aż do buchalterii włącznie, ale w kręgu tego rodzaju można powiedzieć inteligenckiej lewicy nabył pewnych pozorów ogłady. Stąd na przykład Maria Dąbrowska, kiedy będzie wspominała spotkania z nim, oczywiście bardzo zaszczycona tym, że prezydent Bierut przyjmuje ją, na salonach już w latach 50. czy w końcu lat 40. Przypomniała sobie od razu, że to jest przecież ten sympatyczny spółdzielca z Lublina, którego znała przed laty, traktując go jako przedstawiciela, no trochę zabłąkanego, może trochę okrutnego w tej formie ideologii, którą reprezentuje, ale w istocie tej samej inteligenckiej tendencji, której i ona jest wierna, którą i ona reprezentuje. Później rzeczywiście Bierut prowadzi swoją karierę w ruchu spółdzielczym, Podporządkowanym radykalnej lewicy przystąpił w 1912 roku do PPS Lewicy, która później połączy się z innymi organizacjami lewicowymi w 1918 roku w KPRP w Komunistyczną Partię Robotniczą Polski i tak łącząc tę aktywność lewicową, spółdzielczą z działalnością partyjną, zaczyna rozwijać swoją karierę. Marteru. Charakterystyczna różnica między Gomułką a Bierutem. Bierut oczywiście unika służby w obronie Polski w 1920 roku. Gomułka wtedy rzecz jasna służyć nie mógł, miał dopiero 15 lat. Ale w 1939 roku Gomułka wychodząc z więzienia na mocy amnestii jako komunistyczny działacz jednak zgłasza się z chęcią, z wolą przystąpienia do służby w obronie Polski. To jest jakby dwutorowa droga, którą idzie komunizm przez wąską grupkę jego wyznawców w okresie międzywojennym. Jedna bardziej radykalnie antypolska grupa, czy internacjonalistyczna, używając jej języka, gotowa wykonać każdy rozkaz, który przychodzi z Moskwy, bo ich ojczyzną jest Moskwa, ich bogiem jest najpierw Lenin, a potem Stalin? I druga grupa, która próbuje. Godzić rolę, jeżeli można tak powiedzieć, gospodarzy Polski nawiązujących do pewnego nurtu lewicowego w Polsce z posłuszeństwem Moskwie, szukająca jakiegoś kompromisu między polskim punktem widzenia a komunizmem. To jest właśnie różnica między Bierutem a Gomułką. Różnica już widoczna w okresie międzywojennym. No właśnie obaj panie profesorze. działają w KPP, partii, która jest podporządkowana Moskwie. Czy ta różnica jest osią konfliktu późniejszego, który zaczyna się właśnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego? Bo przecież obaj panowie byli członkami tej samej partii, spotkali się w KPP. KPP była, jak wiemy, partią zdecydowanie niepatriotyczną w sensie polskiego patriotyzmu. Była całkowicie podporządkowana decyzjom podejmowanym w Moskwie. A jednak był swego rodzaju trzon wewnętrzny w KPP, ukryty, związany z faktem, iż część członków jej kierownictwa była podwójnymi nićmi połączona z ośrodkiem decyzyjnym w Moskwie. Te drugie nici, głębsze, ważniejsze, to były nici sowieckich służb specjalnych. I Gomułka, i Bierut jeżdżą na szkolenia do Moskwy w Szkole Trzeciej Międzynarodówki. Takie szkolenia dla działaczy partyjnych, funkcjonujących nielegalnie oczywiście w II Rzeczpospolitej. Ale Gomułka z tych szkoleń wynosi przekonanie, że Związek Sowiecki jednak nie jest ideałem że wiele elementów tego raju komunistycznego, bynajmniej raju, nie przypomina i Gomułka wcale nie udawał, że jest inaczej. Raziło go także, ilekroć sowieccy gospodarze i nadzorcy wyraźnie podkreślali swoją rolę starszych braci, nadzorców, kierowników, a nawet można powiedzieć wprost dyktatorów tego, co ma robić komunistyczna partia w Polsce. Bierut tymczasem włącza się tą drugą, głębszą nicią, która nie połączyła nigdy Gomułki z Moskwą do sowieckiego wywiadu. W ramach akcji sowieckiego wywiadu zostaje wysłany do Bułgarii w 31-32 roku solidne uznanie kierowników, nadzorców, oficerów prowadzących. Niewiele o tym wiemy, możemy się bardziej domyślać. Służb specjalnych z Moskwy, że ochroni go później wielokrotnie przed represjami, jakie spadną na innych funkcjonariuszy KPP. Stanie się człowiekiem głębszego zaufania Moskwy. Krzycze, krzycze, krzyczek, krzycze, krzycze, głosy. A, czy ktoś zrozumie to? Nie kończy się ten straszny most i nic się nie tłumaczy wprost. Wszystko ma drugie, trzecie, czwarte, tą dno. A, czy ktoś zrozumie to? Mówicie o mnie, że szalona, że szalona Mówicie o mnie, ja to samo krzyczę o nas. I swoim krzykiem przez powietrze drążę drogę Po której wszyscy inni iść milczeniu mogą Krzyczę, krzyczę, krzyczę, krzyczę, krzyczę od głosy A ktoś chwyta, boła swój, Lecz wiem, że już nadchodzi czas Gdy będzie musiał każdy z was Uznać ten krzyk, ten krzyk, ten krzyk Zmykniemy w ust Gościem maudycji Historia Żywa jest profesor Andrzej Nowak. Czy Bierut i Gomułka w okresie II wojny światowej grali w tej samej drużynie i strzelali gole do tej samej bramki? O, jeśli użyć takiej metafory, to jak najbardziej. To była drużyna komunistycznej, wąskiej grupki, która chciała przejąć władzę nad Polską z ramienia Moskwy. I Gomułka, i Bierut zdawali sobie sprawę z tego, że tę władzę w Polsce mogą uzyskać tylko i wyłącznie w oparciu o Moskwę. Droga podwójna, o której mówiliśmy przed chwilą, wiodąca tych dwóch działaczy komunistycznych, w czasie II wojny światowej może być także zaobserwowana, w taki oto sposób, że Bierut jest formalnie kolaborantem niemieckim w Mińsku białoruskim, gdzie pracuje w zarządzie mieszkalnictwa stolicy Białorusi, kontrolowanym przez Niemców. Prawdopodobnie jednakże prowadził tę działalność jako agent sowieckiego wywiadu. Gdyby było inaczej, gdyby rzeczywiście był kolaborantem niemieckim, zostałoby mu to skutecznie wyciągnięte i pozbawiłoby go to funkcji, a być może i życia. Gomułka natomiast organizuje ostatecznie Partię Komunistyczną w Polsce, partię, która otrzymuje nazwę PPR, Polskiej Partii Robotniczej. Wyjątkowym zupełnie zbiegiem okoliczności Gomułka staje na czele tej partii, jako ktoś nie z Moskwy, tylko z kraju. Ten zbieg okoliczności polega na mafijnych rozrachunkach, które rozgrywały się w 1942-1943 roku na szczytach trójki, bo taki system był zarządu konspiracyjnego PPR z udziałem Marcelego Nowotki zastrzelonego najpierw z polecenia drugiego członka trójki Bolesława Mołojca, a potem likwidacji Bolesława Mołojca na mocy wyroku pozostałych dokooptowanych członków nowej trójki i wreszcie aresztowania trzeciego z tej trójki Pawła Findera przez gestapo i wtedy nagle zabrakło no, wszystkich nominowanych przez Moskwę i kontrolowanych całkowicie przez Moskwę nadzorców PPR. Dochodzący niejako z boku z organizacji krajowej PPR Gomułka staje się nieoczekiwanie pierwszym sekretarzem tej organizacji i poczyna sobie śmiało, bo nie ma kontaktu radiotelegraficznego Telegraficznego z Moskwą, nie wiadomo jakie są instrukcje Moskwy w danym momencie i Gomułka sam wymyśla projekt KRN-u. Krajowej Rady Narodowej, czyli takiego pseudo-reprezentacyjnego ciała, które miało dołączyć inne siły, nie tylko komunistów, do współpracy pod hasłem nowego rządu prosowieckiego. Ale jako swego rodzaju nadzorca do Gomułki zostaje wtedy przysłany właśnie Bierut. I Bierut spiera się z Gomułką. Bierut chce radykalnie, ostro wprowadzać władzę komunistyczną w Polsce, stwierdzając wprost, że jedynym realnym jej oparciem jest Armia Czerwona i nie ma co bawić się specjalnie w udawanie, że tutaj będzie to jakaś pluralistyczna organizacja, ten KRN, że będą tam jakieś inne siły polityczne niż komuniści. Z tego starcia Gomułka wychodzi jeszcze zwycięsko, Ale to jest początek już bezpośredniej i znajomości, i zdecydowanej wrogości między oboma towarzyszami. Grają do jednej bramki, to prawda, ale obaj uważają, że mają rację, spierając się o to, jaka taktyka w strzeleniu tej bramki, w wygraniu tego meczu przeciwko społeczeństwu polskiemu, jaka taktyka jest lepsza, jaka jest bardziej skuteczna. Bierut ma, można powiedzieć, dodatkowego trenera. Trenerem poza trzecią międzynarodówką, poza Georgiem Dymitrowem, wciąż realizującym tę misję nawet po formalnym rozwiązaniu trzeciej międzynarodówki są właśnie jego panowie z NKWD, z centrali moskiewskiej. I ta różnica będzie cały czas występowała w trzecim, ale na pewno w 44., 45. roku. Bierut jeździ wzywany za każdym razem przez Stalina na ważne rozmowy polityczne, kiedy już Armia Czerwona wkracza na ziemię przeznaczone na nowe państwo polskie. On jest używany do rozgrywania przeciwko Stanisławowi Mikołajczykowi w jego rozmowach w Moskwie. Gomułka rzadko jest wzywany do Moskwy, wyraźnie jest człowiekiem, któremu Stalin nie ufa. Stalin zresztą irytował się na Gomułkę, kiedy ten przyjeżdżał do Moskwy, co zapisał jugosłowiański komunista, który słyszał tę opinie Stalina na własne uszy, że ten Gomułka tak dziwnie patrzy na Stalina. Wszystko notuje, a kto byś miał w obecności Stalina jakieś notatki robić z tego co on mówi i tak bardzo nieufnie się odnosi do towarzysza Stalina ten dziwny polski chłop Gomułka. Stalin wobec tego postawił na jego nadzorcę na Bolesława Bieruta. Zatem w tym starciu z Bierutem Gomułka nie miał szans być tym numerem jeden po zakończeniu II wojny światowej. Ale dlaczego towarzysze nie pozbyli się go? Odsunęli go tylko na boczny tor? No, Gomułka odegrał na tyle istotną rolę w latach 44-47 jako sekretarz KC PPR, był postacią niewątpliwie numer jeden w partii, tak przedstawianą w każdym razie na zewnątrz. Był też głównym partnerem, a w istocie przeciwnikiem Stanisława Mikołajczyka w rządzie, któremu formalnie tylko przewodził osóbka Morawski. A więc Gomułka stał się symbolem przez te trzy lata aktywności, energii, bezwzględności, determinacji komunistów w walce o władzę w Polsce. Komuniści nie tak łatwo mogli się pozbyć tego symbolu. To wymagało bardzo solidnego przygotowania, a pamiętajmy Gomułka jako sekretarz PPR zbudował sobie spory aparat poparcia. Wielu z jego zwolenników znajdzie się w podobnej jak on sytuacji będzie, aresztowanych, poddanych często brutalnemu przesłuchaniu. Sam Gomułka nigdy brutalnie przesłuchiwany nie był. Po prostu kiedy internowano go de facto w takiej luksusowej no, willi w więzieniu UB w Miedzeszynie, to przychodzili do niego najważniejsi oficerowie śledczy UB, ale nigdy w rozmowach z nim czy w przesłuchaniach nie używali siły, nie używali tortur. Inaczej z jego zwolennikami. Otóż tych zwolenników miał Gomułka na tyle dużo w partii komunistycznej, że... Obalenie go, które pociągnęłoby za sobą likwidację całej masy tych zwolenników, byłoby operacją destabilizującą, wciąż jeszcze chwiejną, niepewną władzę PRL-u. I z tego powodu przygotowania do procesu od momentu aresztowania Gomułki, od 1948 roku, a już na pewno od 1949, formalnie Gomułka był więźniem od 1951 do 1954, te przygotowania zostały w pewnym sensie unieważnione przez zmiany w Związku Sowieckim po śmierci Stalina, po obaleniu Berii, kilka miesięcy później zaczyna się odwilż idąca od Moskwy i nie jest to już czas, w którym wielkie procesy polityczne były organizowane. Wśród towarzyszy oczywiście, bo nadal prześladowani byli jak mówiono tym żargonem komunistycznym, klasowo obcy. Stalin był tylko jeden, ale w Polsce mieliśmy małego Stalina. Czy mały Stalin wciąż nie obawiał się, że za jego plecami jest Władysław Gomułka? Zdawał sobie sprawę Bierut, że jest człowiekiem, jak to dzisiaj mówimy, głębokiego cienia że jest człowiekiem, który nie może sobie zbudować żadnego realnego oparcia w partii. Gomułka był postacią popularną w partii, postacią można powiedzieć frontową. Podpisywał, czy raczej współdecydował o wyrokach śmierci na bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego, choć formalnie najważniejsze decyzje w tej sprawie podejmował Bierut przede wszystkim. Ale Gomułka, biorąc udział w najbardziej brutalnym etapie prześladowań polskich środowisk patriotycznych po 1947 roku, jednocześnie był człowiekiem, któremu przypisywano zasługi w organizacji energicznej, organizacji ziem odzyskanych, bo przecież był ministrem do spraw ziem odzyskanych w rządzie osóbki Morawskiego któremu nikt nie mógł odmówić widocznej, kipiącej z niego energii i pracowitości na rzecz budowania tego nowego ustroju. Podczas gdy Bierut był postacią no, wyraźnie i jednoznacznie marionetkową samego Józefa Stalina, to było czytelne i choć rzecz jasna Gomułka nie był popularną postacią wśród mas społeczeństwa polskiego, to jednak docierały także do pozakomunistycznych środowisk wiadomości o tym, że Gomułka przeciwstawia się najbardziej brutalnym formom sowietyzacji, a przede wszystkim w czerwcu 1948 roku ten niezwykle ważny referat Gomułki na posiedzeniu plenum Komitetu Centralnego PPR gdzie Gomułka wprost zaatakował część tradycji ruchu komunistycznego jako antypatriotyczne. Potępił właściwie tradycję KPP i stwierdził, że wiele elementów tradycji PPS-owskiej, tej właśnie patriotycznej, warto docenić. Choć referat był wygłoszony na zamkniętym posiedzeniu, część społeczeństwa rozumiała, że Gomułka jest kimś troszkę innym od Bieruta. Tym bardziej w momencie, kiedy został pozbawiony stanowisk, aresztowany właśnie po tym referacie. Przyczyniło mu pewnego rodzaju popularności jako człowiekowi, który też staje się ofiarą reżimu stalinowskiego. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym, lepszym dniom Warszawą. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, Warszawo. Od piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie gmach, naszym snom i twoim snom, Warszawo. Niech się mury plą do góry, kiedy dłonie niechętne są, budujemy betonowy, nowy dom. Kiedy nadszedł 56. rok, było już oczywiste, że odszedł ten zły, zmarł Bierut, ale przyszedł ten dobry, czyli Władysław Gomułka, ten, któremu społeczeństwo dało kredyt zaufania. Bo wspomniał pan, że nie cieszył się popularnością wśród Rzeszy Polaków, zwłaszcza, że ten jego epizod z końca lat 40. czy udział w aparacie bezpieczeństwa i likwidacji opozycji teraz jest mniej znany, wtedy był zapomniany? Dzisiaj pamiętamy te słowa wypowiedziane w czerwcu 1945 roku do przedstawicieli opozycji, do Mikołajczyka. Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. To są słowa Gomułki. Gomułka reprezentował stanowisko jednoznaczne. Chce pełni władzy, chce totalnej kontroli nad Polską. Gomułka był urodzonym autokratą, nie chciał się dzielić z nikim władzą Tej władzy chciał używać tak jak dyktowało mu to jego przekonanie Nie chciał natomiast, żeby za niego decydowali o użyciu tej władzy ludzie z Moskwy To była ta istotna różnica między nim a Bierutem Różnica, którą cały czas jako ważną, choć nie unieważniającą zbrodni Gomułki Także podkreślamy tutaj i ta świadomość, że jest tego rodzaju różnica między dwoma najważniejszymi przedstawicielami władzy komunistycznej po 44 roku w Polsce, była częścią świadomości ogólnospołecznej. Gomułka oczywiście, zwłaszcza w środowiskach inteligenckich, był już wtedy kimś, kto uznawany był za postać trochę śmieszną, trochę groteskową, bo o ile właśnie takie postaci jak Maria Dąbrowska z zachwytem pisały o szarmanckiej postawie Bieruta, o jego nienagannej polszczyźnie, o jego zwyczaju całowania kobiet w rękę, no to Gomułka zdecydowanie odstawał od takiego pozornego szlifu inteligenckiego. Nigdy nie chciał udawać kogoś innego niż był, a był wyrosłym z chłopa polskiego komunistą. Surowym, bardzo w swoich obyczajach, konsekwentnym w postępowaniu i jednocześnie... W tej pryncypialności także wobec siebie bardzo wymagającym no Pierut był straszliwym kobieciarzem Zmieniał kolejne towarzyszki życia Z różnymi miał dzieci Był człowiekiem, który także bardzo lubił używać życia Gomułka natomiast był ascetyczny aż do nudności Bardzo nie podobało się to niektórym moskiewskim towarzyszom Którzy też lubili użyć życia A z Gomułką się nie dało Gomułka lubił pracować i zanudzać innych pracą, cyframi, a jednak ten nieefektowny, prymitywniejszy Gomułka, surowy, z tym swoim skrzeczącym głosem, stał się symbolem właściwie nadziei niemal całego społeczeństwa polskiego na zmianę, na lepsze w 1956 roku. Powód był podwójny. Jeden ten właśnie, że to jest komunista, który za swoje przywiązanie do polskiej drogi do komunizmu został odstawiony na boczny tor i poddany pewnym prześladowaniom. Kiedy pojawia się odwir w Polsce po tragicznych wydarzeniach w Poznaniu, po masakrze zorganizowanej tam przez kontynuatorów władzy Bieruta, przez Edwarda Ochaba, przypominam, Bierut zmarł 12 marca 1956 roku, natychmiast niemal po wysłuchaniu referatu Chruszczowa w Moskwie na 20 Zjeździe KPZR, gdzie Chruszczow oskarżył stalinizm o część przynajmniej zbrodni, jakie ten system istotnie spowodował. Bierut rozumiał, że część tego oskarżenia spada na niego jako małego Stalina w Polsce. Śmierć Bieruta, ten przejściowy okres władzy Ochaba, a raczej władzy kolektywnej kilku ścierających się grup na forum biura politycznego musiał się skończyć zmianą. Społeczeństwo polskie żądało wtedy dwóch symbolicznych postaci. Gomułki na czele partii i uwolnienia prymasa Wyszyńskiego jako symbolu odzyskanej tożsamości chrześcijańskiej polskiego narodu. Te dwie postaci paradoksalnie połączył rok 56 jako symbole nadziei na odbudowę Polski. I Gomułka dostaje władzę pierwszego sekretarza, twardo negocjuje z biurem politycznym, żądając dla siebie tylko takiej pozycji, przeciwstawiając się towarzyszom z Moskwy, którzy przylecieli w momencie wyboru Gomułki na pamiętnym plenum październikowym w 1956 roku na czele z Chruszczowem, na czele z marszałkami sowieckimi, chcąc jakby zastraszyć polskich komunistów, by ci nie poczynali sobie tak śmiało i nie wybierali kogoś bez zgody Moskwy. Gomułka uzyskał warunkowe przyzwolenie Moskwy i natychmiast jedzie potem do Moskwy, ale nie po to, żeby prosić, korzyć się, ale żeby zmienić warunki skrajnie niekorzystnych dla Polski układów handlowych ze Związkiem Sowieckim i wiadomość o tym, że Gomułka w listopadzie 56 roku jedzie do Moskwy, a następnie z niej wraca, z sukcesem w postaci zmiany owych handlowych, nierównoprawnych, kolonialnych w istocie układów łączących Moskwę z Polską, no tylko przyczyniała się do ogromnego wzrostu ówczesnej popularności gomułki. Za gomułkę zanoszono modły w tysiącach polskich domów, jakkolwiek paradoksalnie by to nie brzmiało dzisiaj. Wierzono, że on jeden może poprawić pozycję Polski w stosunkach ze Związkiem Sowieckim, że może zwiększyć zakres polskiej niezależności. I tak też było, choć jednocześnie Gomułka jako satrapa chciał jak najszybciej przywrócić pełnię władzy partii komunistycznej nad społeczeństwem, bo wiedział, że teraz ta władza będzie jego władzą. Jestem postacią na wskrość tragiczną, najtrudniejszego mu dokonał wyboru, między obozem dla nieprawomyślnych, a honorami i łaską dworu, obeznanemu w snach filozofów. Trudno jest mówić gwarą kaprali i nosić mundur, ale po trochu, co tylko można trzeba ocalić. Inni odeszli, łatwa decyzja. Zwłaszcza, że nikt ich o nią nie pytał Lecz trudno, tego wymaga ojczyzna Rzecz niepodzielna i jednolita Ja wiem, ja także z wami marzyłem Dałem się ponieść mglistym mirażom Lecz tylko siłą zwalczymy siłę Grody, gdy każą. Dlaczego Gomułka tak szybko odszedł od ideałów października 56 roku? Dlaczego nie poszedł polską drogą do socjalizmu, skoro jego pozycja wyjściowa była tak silna, skoro to on narzucał warunki towarzyszom sowieckim? A początek lat 60. to już w ogóle śladu po ideałach października nie było. Tak zwane ideały października na pewno nie były ideałami towarzysza Wiesława. Ideałem towarzysza Wiesława była jego pełna władza nad Polską, w której uważał, iż tylko on jeden może uratować Polskę przed błędami. Jednym z tych błędów jest otwarty antysowietyzm. Uważał bowiem Gomułka, że Polska pozbawiona oparcia o Związek Sowiecki padnie łupem rewizjonizmu niemieckiego. Nie można dzisiaj zbyć tego stanowiska wzruszeniem ramion, bo pamiętajmy w 1956 roku polskie granice zachodnie nie były uznane na zachodzie, w szczególności przez Republikę Federalną Niemiec. I to Gomułka uczyni głównym celem swojego działania politycznego. I pod tym względem trzeba powiedzieć odniesie niezwykle ważny i pozytywny dla Polski. Po prostu dla Polski, nie dla niego, nie dla PRL-u, ale dla Polski sukces, jakim było podpisanie układu z Republiką Federalną Niemiec w grudniu 70 roku, tuż przed tragicznymi wydarzeniami na Wybrzeżu, w których Gomułka niezwykle mocno zawinił i których stał się jednocześnie kozłem ofiarnym. Piękny finał jego tragicznego końca, można by powiedzieć, ten układ normalizacyjny. Tak, to był finał no, jego koncepcji, którą Pierwszy raz w jasny sposób uświadomił sobie w 1939 roku, notuje to w swoich wspomnieniach, jak głęboko przeżył Pakt Ribbentrop-Mołotow, jakim to było szokiem dla niego, że Związek Sowiecki może porozumieć się z Niemcami, nawet z Niemcami hitlerowskimi, żeby zlikwidować Polskę. I widmo tego rodzaju układu stanęło mu znowu przed oczami właśnie po odzyskaniu pozycji lidera partii komunistycznej w Polsce w 1956 roku. Kiedy widział jak Chruszczow, ówczesny szef partii państwa sowieckiego zaczyna flirtować z Republiką Federalną Niemiec i próbuje się ponad głowami Polski porozumieć z Niemcami bez uznania zachodnich granic Polski. U Gomułki wywoływało to furię, Gomułka nigdy nie nawiązał dobrych stosunków z Chruszczowem, właśnie głównie z tego powodu. Inny przykład tego rodzaju zachowania Gomułka, kiedy doszedł do władzy, postanowił, że o Katyniu nie będzie się w ogóle mówiło. Nie będzie się kłamało na temat katynia. To znaczy Gomułka oczywiście wiedział, kto kogo zabił w katyniu i wiedział, że jeśli powie o tym głośno, no to narazi nie tylko siebie, ale i Polskę na konflikt otwarty ze Związkiem Sowieckim. Ale jednocześnie absolutnie nie chciał podtrzymywać, wprowadzać kłamliwej, poniżającej polskiej ofiary zbrodni katyńskiej wersji, że to Niemcy zorganizowali katyń. Dlatego nie pozwolił w ogóle na wprowadzenie hasła Katyń do encyklopedii, a oczywiście sowieccy towarzysze chcieli, żeby było w Wielkiej Encyklopedii Polskiej takie hasło mówiące o tym, że Kateń zrobili Niemcy. To pokazuje właśnie jego nastawienie dwojakie wobec Związku Sowieckiego. Musimy o Związek Sowiecki się oprzeć ze względu na interes geopolityczny, a jednocześnie musimy konsekwentnie domagać się od Związku Sowieckiego, żeby ten nie potraktował Polski znowu jak w wielkiej polityce imperialnej z Niemcami. I Gomułka ostatecznie tę grę wygrał. Wygrał ją, jak już powiedzieliśmy, w grudniu 70 roku, przegrał inną grę, tę właśnie, którą pani wprowadziła używając hasła ideały października. Gomułka nie rozumiał społeczeństwa polskiego lat 50., 60., nie rozumiał, że to społeczeństwo się zmienia. Skoro skromna jest nasza produkcja, to i żyć musimy skromniej. Nic na wyrost, żadnych pożyczek. Tego rodzaju nastawienie rozmijało się z rozbudzonymi aspiracjami społeczeństwa. Wolność oznaczała dla Polaków nie tylko wolność słowa, ale w latach 60. także zbliżanie się do pewnych standardów bogatszych społeczeństw zachodnich. Ten ascetyczny, przekonany zawsze o swojej absolutnej racji Gomułka, rozmijał się coraz bardziej w latach 60 z tym właśnie nastrojem dużej części elit społecznych. I stąd także jego konfrontacja w końcu bezpośrednia z owymi elitami. List 34, który Gomułka uznał za fanaberię intelektualistów polskich, którzy chcą jakiejś dziwnej wolności słowa. A tu wystarczy taka wolność, o jakiej zdecyduje w danym momencie towarzysz pierwszy sekretarz. To jest początek tej legendy Gomułki jako ciemniaka, twórcy dyktatury ciemniaków. Powiedziałem legendy, bo w istocie nie jest ona całkiem sprawiedliwa dla Gomułki. Nie jest tak, że Gomułka nie rozumiał w ogóle kultury. Przeciwnie, powiedziałem, że rozumiał ją dużo lepiej, tę polską tradycję i kulturę od Bieruta, ale... Traktował tę kulturę instrumentalnie Uważał, że powinna ona być podporządkowana polityce Polityce, którą on jeden rozumie I to był wreszcie także powód jego zasadniczego konfliktu z prymasem Wyszyńskim Gomułka zwarł się w tej walce, bezwzględnej walce Przeciwko kościołowi katolickiemu z prymasem Wyszyńskim Nie dlatego, że chciał zwalczać religię jako taką Ale dlatego, że uważał, że prymas Wyszyński, kościół katolicki Próbuje realizować polską rację stanu inaczej niż on, Gomułka to rozumie. To budziło w nim furię, to budziło w nim chęć złamania Kościoła, czego symbolem stała się konfrontacja w 1966 roku w ramach obchodów milenium. Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni, dzisiaj milicja użyła broni, cielnieśmy stali. Nie rzucali Jarek Wiśniewski padł. Ale niezaprzeczalnie Gomułka miał ładną kartę w roku 56. Potem, jak pan profesor powiedział, było tylko gorzej, no bo przecież narastający konflikt z Kościołem. Dalej marzec 68 roku i masakra robotników na wybrzeżu w 1970 roku. Gomułka trzymał się władzy, i nie chciał odejść. Niektórzy uważają, że gdyby odszedł wcześniej, od choćby w 1968 roku, zachowałby twarz, nie zostałby tym, którego ręce spływają krwią robotników. Jak pan do takiej opinii się odnosi? Jestem przekonany, że sam Gomułka nie chciałby odejść zachowując twarz, Wolał tę twarz stracić i osiągnąć to, co osiągnął 7 grudnia 70 roku, to znaczy układ z Niemcami, ale tak jak pani powiedziała, to właśnie wydarzenia ostatnich dwóch lat rządów Gomułki najmocniej obciążają jego konto pod wieloma względami słusznie, pod wieloma względami jest to jednak stereotyp i legenda związany z faktem, że przecież marzec 1968 roku nie został zorganizowany przez Gomułkę, ale został zorganizowany przeciw Gomułce. Była to prowokacja obliczona na zmianę władzy, na obalenie Gomułki. Moczar, który był tutaj jedną z sił sprawczych, Mieczysław Moczar, ważny funkcjonariusz UB, a później zwierzchnik aparatu bezpieczeństwa w latach 60.. I z drugiej strony Edward Gierek, także dążący do władzy, chcieli wykorzystać tę operację antysemicką. Dla obalenia Gomułki. Gomułka, pamiętajmy, że był żonaty z działaczką komunistyczną pochodzenia żydowskiego i osobiście na pewno nigdy antysemickiego nastawienia nie reprezentował. Bardzo osłabła jego pozycja po marcu 1968 roku, bo nie umiał do końca spacyfikować tej akcji. Umiał tylko uratować swoją pozycję pierwszego sekretarza. Także o tym zapominamy, że grudzień 70 roku był polityczną prowokacją. Na szczytach władzy zorganizowaną z wykorzystaniem robotników na wybrzeżu jako swego rodzaju mięsa armatniego, jakkolwiek to strasznie brutalnie brzmi, tej cynicznej gry, jaką wtedy prowadzili generał Kiszczak, wtedy pułkownik Kiszczak, generał Jaruzelski, najważniejsza siła, która doprowadziła do obalenia Gomułki wtedy. Gomułka wskutek swojego dogmatyzmu, tempoty, zacietrzewienia, autorytaryzmu rzeczywiście wydał wtedy zgodę w 70. roku w grudniu na użycie broni przeciwko protestującym robotnikom, ale sformułował jasno regulamin, który wykluczał tego rodzaju masakrę, do jakiej doszło, na stacji kolejki trójmiejskiej w Gdyni. Ta masakra została... Świadomie zorganizowana przez zablokowanie przepływu informacji między Gomułką a dowodzącymi bezpośrednio wojskami na wybrzeżu oficerami podległymi generałowi Jaruzelskiemu. A więc Gomułka ponosi ważną część odpowiedzialności za tę tragedię 70 roku. Ale najważniejszymi sprawcami tej tragedii byli ci, którzy chcieli go obalić na czele z generałem Jaruzelskim. Ta prawda wciąż jeszcze słabo dociera do świadomości publicznej, historycznej. Kiedyś paradoksalnie, szczerze o tym powiedział nawet w takim programie nagrywanym dla telewizji polskiej, generał Czesław Kiszczak opisując kulisy tej całej operacji obalenia Gomułki.